Kolejne dwa złote medale Targów Polagra Premiery w Poznaniu przypadły w udziale poznańskiej hodowli roślin, czyli medale zostają w Wielkopolsce. Poznańska hodowla roślin Tulce wyhodowała żółty łubin Baryt i pszenicę o zimą Astoria. Za mną jest właśnie piękna fota pszenicy podczas zbiorów, a przede mną jest prezes zarządu poznańskiej hodowli roślin, dr Zdzisław Paszkiewicz. Pszenica, aby otrzymać złoty medal, musi czymś się wyróżniać. Być nie tylko dobra, ale być naprawdę wyróżniająca. Czym takim wyróżnia się Astoria? Astoria to jest pierwsza polska odmiana, która zakwalifikowana została do klasy elitarnej, czyli o najlepszej jakości, Została zarejestrowana w 2012 roku i w roku 2013 tej odmiany sprzedaliśmy w Polsce już około 1,5 tysiąca ton przez poznańską hodowlę roślin, ale także przez naszych, naszych dystrybutorów, czyli przez firmy nasienne. Z czego jesteśmy absolutnie zadowoleni. Mamy nadzieję, że ta odmiana będzie się rozwijała bardziej. O, oprócz tej dużej jakości, czy, czy bardzo dobrej jakości, nieźle plonuje. Oczywiście, że, że te plony nie są porównywalne z pszenicami pastewnymi, dlatego, że jeżeli jest bardzo wysoka jakość, to, to jednak jest to, jeżeli chodzi o planowanie, trochę, trochę niższe planowanie, ale no, na pewno rolnicy są zadowoleni. To, tak to wiadomo, albo ilość, albo jakość. Nie ulega kwestii i tutaj na pewno jakość przeważa. Yy, Odmiana nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Mamy takie wrażenie, że, że wszyscy nasi partnerzy na terenie całej Polski ją sprzedawali. Liczymy, że po uzyskaniu w tym w tej edycji targów, medalu, polagra, premiery uda nam się jeszcze bardziej tą odmianę rozprzestrzenić. Szczególnie u nas na Pomorzu przecież jest ogromna e, różnica w jakości gleb. Tutaj u Was w Wielkopolsce to może jeszcze nie aż tak, ale przecież my mamy i żuławy, które są mega żyznymi e, glebami, ale my też mamy nasze kaszubskie piaski i ta pszenica się udaje na tych kaszubskich psiościach. E powiedzmy, że, że tak. Może ona rzeczywiście już na ta nie takich, które, które bardziej by były przeznaczone pod produkowanie żwiru, natomiast na pewno na jakichś klasach... kamieni budowlanych. Też, że, że, żeby na takich klasach czwarta, czwarta A, czwarta B, to na pewno też będzie dobrze plonowała. Rozumiem, że na tych Kaszubach to to rolnicy są bardzo dobrzy i dbają o, o jakość glebu i sprawność. A przejdźmy jeszcze do łubinu baryt, gdzie go najlepiej byłoby uprawiać, czym się charakteryzuje, jaka to odmiana, czy ona się wyróżni. Poznańska hodowla roślin od, od szeregu lat hoduje odmiany łubinu żółtego i odmiana baryt pewno w perspektywie będzie to odmiana, która będzie konkurowała z odmianą, która najpowszechniej jest w Polsce uprawiana odmianą mister. To jest też nasz odmiana naszej hodowli. Liczymy na to, że, że to jest jedna z tych odmian, która będzie zajmowała miejsce, bo często rolnik pyta... To może co... nie będzie konkurowała, tylko będzie następcą. Właśnie, to może niezręcznie się wyraziłem, mówiąc o konkurowaniu, ale sądzę, że, że odmiana wyraźnie się rozprzestrzeni. W stosunku do, do Mistera, no, ma kilka procent wyższe plony w tym momencie. Myślę, że to jest odmiana dobra i, i, i będziemy próbowali wejść na teren całego kraju. Oczywiście Wiążemy duże nadzieje, jeżeli chodzi o, o odmiany łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, z tym, że mają się rozprzestrzeniać. Czy, czy chcemy rozprzestrzeniać w Polsce rośliny strączkowe? Rośliny strączkowe, które no, mają duże znaczenie, czy powinny mieć duże znaczenie, oczywiście jest to też związane z nową polityką rolną Unii Europejskiej, gdzie wchodzi w grę tak zwane w ramach programów rolno-środowiskowych zazielenienie i tu bardzo liczymy, że wśród tych roślin, które mogą być uprawiane w przypadku zazielenienia, czy odłogowania, czy jakichś innych historii, to będą rośliny strączkowe i w tym także ubin żółty, ubin żółty na przykład i może ta odmiana. Wróćmy jeszcze do odmian i do tego, że odmiana ma swoją następcę, tak jak w rodzinie królewskiej, bo jednak raz na kilka lat każda hodowla roślin wypuszcza nowe odmiany. Mam wrażenie, że ten wybór odmian jest ogromny. A może by zwolnić, a może by produkować nową odmianę nie raz na 2-3 lata, ale raz na 10 lat? Pewno to by było... W miarę racjonalnie w niektórych gatunkach, czy, czy w takich grupach roślin jak te rośliny strączkowe, to takiej rotacji odmian nie potrzeba. Natomiast w gatunkach, które są u strukturze zasiewu zajmują duży procent, duży udział, to oczywiście rolnik pyta, co macie nowego, bez przerwy. Właśnie, czy to nie jest taka bezsensowna pogoń za nowością? Nie, sądzę, że nie, że, że po prostu to jednak wyzwala jakieś tam działania, jeżeli chodzi o konkurencyjność tych odmian, że pojawiają się różni hodowcy, proponują różne modele odmiany. Myślę, że to jednak pozwala, że średni plon z hektara jest coraz wyższy i myślę, że, że oczywiście produkcja żywności jest potrzebna, także że tutaj nie ulega kwestii, że wyzwanie przed ludzkością są bardzo duże. Natomiast w wielu grupach roślin, tak jak powiedziałem, no to, to oczywiście, że, że czasami te, te starsze odmiany są najlepsze. Czy, czy, czy bardzo jakiś tak tradycyjnie rolnik jest do nich przekonany, myślę, że w trawach, właśnie trochę w roślinach strączkowych, czy no bo, bo tak jak powiedziałem w zbożach, czy w rzepaku to rolnik poszukuje stale nowości, bo wydaje, wydaje się, że co nowe to to stale lepsze.